W temacie uczniostwo dzisiaj będziemy zgłębiać zagadnienie modlitwy, czyli dlaczego i jak powinniśmy się modlić. Taka najprostsza definicja modlitwy, którą na pewno znasz, to jest to, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. I oczywiście to jest ten aspekt, kiedy Bóg mówi, i to będą specjalne nagrania o tym, jak mówi do nas Bóg, jak Go usłyszeć, ale dzisiaj chcę się skupić w temacie modlitwa na tych aspektach, jak my mówimy do Boga. Jest kilka powodów, dlaczego powinniśmy się modlić. Po pierwsze, żeby przebywać z Jezusem. Jest takie niemieckie powiedzenie, że przebywanie rodzi miłość. Więc jeżeli kogoś kochasz albo chcesz go pokochać, potrzebujesz spędzać z nim czas. Więc w ten sposób my okazujemy Bogu miłość i też pozwalamy, żeby On mógł nam okazywać swoją miłość, żeby mógł do nas zmieniać. Czyli ta zmiana, która dokonuje się w nas, w naszej relacji z Bogiem, to jest fundament modlitwy. I oczywiście modlitwa może też zmieniać okoliczności wokół nas, przez modlitwę Bóg może zmieniać też ludzi, za których się modlimy, tak? Czyli budujemy naszą relację z Jezusem, On nas zmienia, przez nas zmienia okoliczności i przez nas zmienia ludzi. I powiem o takich trzech ważnych elementach modlitwy. Wiesz, czasami bardzo myślę, komplikujemy to wszystko, co jest o modlitwie, ponieważ szukamy jakichś mistycznych, tajemniczych, słów opisujących albo doświadczeń. Natomiast modlitwa, jak każda relacja, opiera się na trzech prostych słowach. Dziękuję, proszę, przepraszam. Tak, To można powiedzieć jest skrót każdej właściwej relacji. W każdej relacji jest coś, za co jesteśmy wdzięczni, coś, o co prosimy i coś, za co przepraszamy. I tak samo jest w relacji z Bogiem. A więc przyjrzyjmy się tym trzem elementom po kolei. Pokuta. Pierwszy list Jana w pierwszym rozdziale od wiersza dziewiątego Jan pisze tak. Jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i Sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest przebłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. A więc tutaj mamy pierwszą rzecz. Kiedy przychodzisz spotykać się z Jezusem, to jest tak samo, kiedy przychodzisz spotykać się z kimś, kogo, kto jest twoim przyjacielem. Załóżmy, że jesteś nie w porządku co do swojego przyjaciela. Nie wiem, umówiłeś się na coś, nie zrobiłeś, nie dotrzymałeś terminu. Cokolwiek to jest, jeżeli wiesz, że coś takiego jest między wami, to kiedy się z nim spotykasz, to od czego zaczynasz? Mówisz, stary, nawaliłem, przepraszam, zrobiłem coś złego. Tak samo z Jezusem. Oczywiście Bóg daje nam siłę do tego, żeby nie grzeszyć, ale jesteśmy ludźmi, czasami z naszej niewiedzy, czasami ze złej woli, z różnych powodów grzeszymy. Robimy coś, co nie podoba się Bogu. Robimy coś, co krzywdzi nas, robimy coś, co krzywdzi innych i dlatego potrzebujemy przeprosić. Oczywiście przepraszamy też innych ludzi, kiedy ich skrzywdziliśmy. Oczywiście Naprawiamy to zło na miarę tej naszej możliwości, ale każdy grzech uderzył też w Boga. Mówię, uderzył w czasie przeszłym, ponieważ Jezus umarł za nasze grzechy, zanim jeszcze je popełniliśmy. Więc On wziął to wszystko na siebie i dlatego też Jego powinniśmy y, przeprosić. I teraz to, co jest ważne, to wyznać swoje grzechy, czyli nazwać je po imieniu. Boże to było złe, to było złe i to było złe. Tutaj zrobię taki mały wtręt, myślę, że potrzebny, szczególnie w naszym kraju. Był taki człowiek, który napisał książkę o modlitwie i pisał tak, że kiedyś jego przyjaciel z kościoła, który był psychiatrą i przychodzili do niego ludzie z różnymi problemami, część miała takie obsesje religijne, że nie zachowali przykazań, że coś złego zrobili i tak dalej. Ten człowiek, kiedy słuchał tych ludzi, w pewnym momencie powiedział im tak, słuchajcie... Ja nie chcę się wtrącać, ale ta wasza religia to wam wszystkiego zakazuje i tak dużo rzeczy jest złych, więc wziął Biblię, Ewangelię szczególnie i, za i zaczął czytać. Potem czytał dzieje apostolskie, listy, apokalipsę i w końcu stwierdził, że to, co ci ludzie nazywają grzechem, a co Biblia nazywa grzechem, to są dwie różne rzeczy. I zaczął tym ludziom tłumaczyć, co Biblia nazywa grzechem, a co nie. Co śmieszne, sam był ateistą, tak? Natomiast to był też moment, kiedy on zaczął się nawracać, bo zobaczył, że kiedy ludzie zaczęli słyszeć prawdę, to wypełniały się słowa Jezusa. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Więc najpierw zobacz, co naprawdę Biblia nazywa grzechem. Następnie, jeżeli popełniłeś grzech, przeproś Jezusa i powiedz, Jezu przyjmuje twoje przebaczenie. Polegaj na wierze, a nie na swoich uczuciach. OK, i to jest pierwsza rzecz. Przeproszenie Boga, kiedy zrobiliśmy drugą rzecz, złą rzecz. Teraz powiem o czymś, Uwielbienie i dziękczynienie. Często w psalmach mamy połączone te dwie rzeczy. Uwielbienie i dziękczynienie. Uwielbiamy Boga, czyli Jego przymioty. Kiedy uwielbiasz Boga, pokażę to zaraz na przykładzie jednego z psalmów. Dawid w psalmie 34 od wiersza drugiego mówi tak, będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała Jego niech będzie zawsze na moich ustach, dusza moja się chlubi Panem, niech słuchają pokornie, niech się weselą, wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Co to znaczy wywyższać wspólnie imię Boga? To nie znaczy powtarzać w kółko Jezus, Jezus, Jezus, to oznacza imię, oznacza istotę danej osoby, czyli mówi, Uwielbienie Boga to jest mówienie, Boże jesteś święty, Boże jesteś sprawiedliwy, Boże jesteś wierny, Boże jesteś wspaniały, Boże jesteś dobry, Boże jesteś przedziwny, Boże jesteś uzdrowicielem, Boże jesteś wyzwolicielem. To jest uwielbianie Boga, uwielbianie Jego przymiotów. Bardzo ważne jest, żebyśmy uwielbiali te przymioty Boga, szczególnie, które są nam potrzebne w sytuacji, w której jesteśmy. Załóżmy, że jesteś w problemach finansowych, więc modlić się wtedy. Boże, uwielbiam Cię, ponieważ Biblia mówi, że Ty jesteś Jahwe i Rę, Bóg, który zaopatruje. Ty jesteś tym, który troszczy się o nasze potrzeby. Ty jesteś tym, który jest dobrym ojcem i wiesz, czego potrzebują Twoje dzieci. Albo jeżeli jesteś chory. Uwielbiam Cię, Boże, bo Ty jesteś źródłem wszelkiego zdrowia. Uwielbiam Cię, Boże, bo Ty masz wszelką moc i wszelką władzę na niebie i na ziemi. Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam, także na wieki. Ma moc i władzę uzdrowić nas. To wszystko, to są właśnie rzeczy, przez które uwielbiamy te cechy Boga, których potrzebujemy. I z doświadczenia swojego wiem, że naprawdę to bardzo mocno działa, ponieważ to nie zmienia Boga, ale to zmienia nasze postrzeganie Boga, że nagle przypominamy sobie, nauczamy to, co Paweł, to, przepraszam, nie Paweł, to, co Dawid powiedział, dusza moja będzie chlubić się Panem, więc on sobie przypominał, jaki jest Bóg, uwielbiał takiego Boga, Jego wiara wzrastała i wtedy łatwiej Boże uzdrowienie, Boże zaopatrzenie, Boża pomoc przychodzi. Kolejna ważna rzecz, jeżeli chodzi o uwielbienie, to uwielbiamy Boga, a nie nasze uczucia. Wielu z nas zna ten stan zakochania, tak, który się przejawia w tym, że czujemy się wspaniale, ale tak naprawdę w stanie zakochania i w stanie euforii to nie tyle uwielbiamy tą drugą osobę, czy Boga, czy człowieka, co uwielbiamy nasze dobre samopoczucie. Ponieważ kiedy dobre samopoczucie odchodzi, to Bóg dalej jest wierny, Bóg dalej jest sprawiedliwy, Bóg dalej jest cudowny, Bóg dalej jest wspaniały. Jeżeli Go nie uwielbiamy, bo mówimy, że tego nie czujemy, to znaczy, że uwielbialiśmy nasze uczucia, a nie Boga. Jak to kiedyś jeden z moich znajomych, który jest liderem uwielbienia w jednym z kościołów powiedział, Wychodzili z nabożeństwa, jeden człowiek do niego podszedł i powiedział, wiesz co, dzisiejsze uwielbienie nic mi nie dało. Na to on otworzył oczy i powiedział, o stary, nie wiedziałem, że uwielbialiśmy Ciebie. Uwielbienie nie nam ma coś dawać, tylko Bogu. Oczywiście często w czasie uwielbienia doświadczamy Bożej obecności, Bożej łaski. To jest wspaniałe, ale uwielbienie jest skoncentrowane na Bogu, a nie na nas. Kolejna rzecz związana z uwielbieniem to jest po prostu dziękczynienie. W pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan w rozdziale 5, wierszu 18 jest powiedziane Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Czyli wolą Boga jest, żebyśmy za wszystko dziękowali? Może się to wydawać naprawdę dziwne. Dlaczego? Ponieważ w życiu są też rzeczy, które są złe. I co? I mamy za nie dziękować? Oczywiście nie dziękujemy za złe rzeczy. Zło jest złem. Natomiast dziękujemy, że Bóg jest ponad tym wszystkim. Jeden z wielu fragmentów Biblii, Rzymian 8:28, mówi, że Bóg z tymi, którzy go miłują, we wszystkim współdziała dla naszego dobra. Więc nie, nie dziękujemy Bogu, że zdarzyła się zła rzecz. Na przykład mój znajomy, który miał kiedyś wypadek i ma para, uszkodzony kręgosłup, paraliż połowy swojego ciała i to był moment jego nawrócenia przed tym momentem, dlatego też miał wypadek, dużo pił. Za dużo pił, upijał się często i w momencie tego wypadku, kiedy leżał w szpitalu i miał czas na przemyślenie, to był też czas jego nawrócenia i on mówi, że nie dziękuję Bogu za wypadek, ale dziękuję Bogu, że z tego wypadku wyprowadził największe dobro, jaką była zmiana jego życia i on mówi, jest teraz bardziej szczęśliwy jako osoba, która ma płcia sparaliżowane niż wtedy, kiedy był osobą, która w 100% była zdrowa, nie widziała sensu życia. To jest tak jak gobelin. Kiedy patrzysz na piękny gobelin, z jednej strony widzisz, że on jest wspaniały, a z drugiej strony wygląda jak czasami plątanina niepotrzebnych nici. I ktoś powiedział, że to jest taki obraz, że kiedy staniemy po drugiej stronie życia, po naszej śmierci, zobaczymy ten gobelin z właściwej strony i będziemy zachwyceni, jak arcydzieło, bogódkał z naszego życia, a dopóki jesteśmy po tej stronie, po której jesteśmy, to może nam się wydawać czasami, że to jest plątanina niepotrzebnych nici. Więc nasze zaufanie do Boga wyraża się w tym, że Mu dziękujemy. Dziękujemy. Yy, I mówimy, Boże, dziękuję Ci, że jesteś nad tą sytuacją. Dziękuję Ci, że Ty masz dalej wszelką moc i wszelką władzę, że to nie wymknęło się Tobie spod kontroli. Zobacz, czy miałeś kiedyś takie sytuacje w życiu, yy, że byłeś w bardzo trudnej sytuacji, a teraz cieszysz się, że tak poszło. My mieliśmy kiedyś taką sytuację z Bożeną, że wychodziliśmy już, żeby przynieść umowę do podpisania z takim pracodawcą, Bożena miałeś do pracy na etat, i wszystko było załatwione, mieliśmy tylko iść podpisać tą umowę. I kiedy wychodziliśmy, nagle poczułem, żeby się pomodlić. To nie jest tak dla mnie naturalne, no po prostu wszystko jest załatwione, więc o co się modlić? No ale dobrze, poczułem to i pomodliłem się, Boże, jeżeli to nie pochodzi od Ciebie, zamknij te drzwi, tak? Rozumiem, że nie chodziło o drzwi, o mieszkania, tylko żeby Bóg zamknął tą możliwość. I w tym momencie zadzwonił telefon, odbieram, dzwoni ta osoba i mówi, że nie, jednego najwycofuję się. Byliśmy wściekli, wiesz, tak na logikę, to może powiedzieć, no właśnie o to się modliłeś. Byłem tak wściekły, mówię, no ale dlaczego nie? I teraz po latach widzimy, dlaczego nie, że z tą osobą to naprawdę współpraca nie byłaby dobra. A po, druga rzecz, Bożena w, dostała zupełnie inną pracę, o wiele lepszą, parę dni później. Więc to... Są takie sytuacje pewnie też takie masz albo takie, że kiedyś bardzo pokaże, po teraz śmiejesz się z tego. Więc, jeżeli masz takie sytuacje z przeszłości, to tak samo podchodź do sytuacji, w których jest. Dziękuj Bogu, że on wyprowadzi z tego dobro, że on to rozwiąże i że naprawdę on wie, co robi. Pamiętaj, że ilość i intensywność twojego chwalenia i dziękczynienia które składasz Bogu, jest wprost proporcjonalne do tego, jak postrzegasz Boga. Czyli im bardziej widzisz, jaki jest Bóg, im bardziej się nim zachwycasz, tym bardziej będziesz Mu dziękował, ale też działa to w drugą stronę. Im bardziej Mu dziękujesz, tym bardziej widzisz, jaki On jest wspaniały i Twoje, twoje poznanie Boga wzrasta. Uwielbiamy, kiedyś ktoś powie takie zdanie, bardzo je lubię, uwielbiamy Jezusa na ziemi po to, by On się poczuł tutaj jak w niebie dlatego Go uwielbiamy. Tu zawsze w uwielbieniu i dziękczynieniu chodzi o Niego, a nie o nas. Więc mamy już tak, mamy już przeproszenie Boga, kiedy zrobiliśmy źle, mamy już uwielbienie i dziękczynienie i trzecia rzecz to jest prośba. W liście Jakuba w piątym rozdziale mamy takie wersety, które uwielbiam, kiedy, które mówią o modlitwie, tak? Więc Jakub 5, 13, 18. Cierpi kto między wami, niech się modli, weseli się, niech śpiewa pieśni. Czyli tutaj Jakub pokazuje, jesteś w cierpieniu, proś o zakończenie tego cierpienia. Dzieją się wspaniałe rzeczy, uwielbiaj Boga. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą na nim, namaściwszy go, oliwą w imieniu pańskim. Czyli chorujesz, sprowadź ludzi, którzy są dojrzałymi chrześcijanami, niech się modlą o ciebie, żeby Bóg dał ci łaskę uzdrowienia. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może modlitwa, usilna modlitwa sprawiedliwego. I tutaj Jakub pisze ważną rzecz. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I podaję bardzo prosty przykład. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Kiedy dobrze znamy jego życie, wiemy, że potrafił z jednego dnia czynić wspaniałe cuda, a drugiego dnia przestraszyć się okoliczności już nie ufać Bogu. Jak wielu z nas. Na pewno ja się w tym odnajduję. I Eliasz modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Czyli 3,5 roku to było takiej modlitwy usilnej, wytrwałej. Tu potrzebujemy złapać właściwą, biblijną perspektywę usilnej, wytrwałej modlitwy. A wierzę się nas mówi. Potem modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Więc widzisz, Usilna modlitwa sprawia zmianę. Taka usilna, wytrwała. Ta usilna, wytrwała modlitwa buduje naszą wiarę. Ta usilna, wytrwała modlitwa to jest to, że Bóg działa, chociaż my tego nie widzimy, ale widzimy ostatecznie ten owoc. I wiemy, że nie potrzy... no, jakby dwa przykłady przychodzą mi do głowy. Człowiek, który nie mógł sprzedać domu, i był wierzącym człowiekiem i w końcu kiedyś pomyślał w ogóle nie modlę się o to, myślałem, że wystawię dom na sprzedaż, bo chciał go sprzedać, kupić inny, to będzie takie proste. No i zaczął się modlić. I kiedy zaczął się modlić, przyszedł do niego człowiek, który mówi, po jakimś czasie, powiedzmy, dwóch, trzech tygodniach przychodzi człowiek i mówi do niego Wiesz co, chcę kupić od Ciebie ten dom, mam już pieniądze, wszystko. On mówi, no to dobrze, podpisali umowę, wszystko i kiedy podpisali, ten człowiek mówi, wiesz, kiedy tylko wystawiłeś ogłoszenie, półtora roku temu, ja pomyślałem sobie tak, chciałbym kupić ten dom, ale nie miałem pieniędzy, miałem jakieś tam zaległe kontrakty, które mi nie zapłacono i czekałem, czekałem i dopiero wiesz, dwa tygodnie temu nagle zaczęły spływać te wszystkie pieniądze i byłem w stanie kupić. I to był czas, kiedy ten znajomy zaczął się modlić. Więc to jest takie wydarzenie wprost, a drugie to jest takie, które wydarzyło się naprawdę, ale jest takie metaforyczne, Otóż w czasie II wojny światowej, chyba to było w czeskich fabrykach, gdzie hitlerowcy zmuszali ludzi, żeby produkowali bomby, oni nie wkładali jakichś zapalników, czegoś tam, więc te bomby spadały, ale nie wybuchały. I kiedyś, kiedy bombardowano Wielką Brytanię, takie bomby spadały, nie wybuchały, saperzy podeszli, rozbrajali te bomby, patrzyli dlaczego one nie wybuchają, w jednej z nich znaleźli kartkę z czeskim napisem. Tylko tyle możemy dla was zrobić. I czasami my tak myślimy, o, tylko tyle możemy zrobić, mogę się tylko modlić. Nie tylko się modlić, ale aż się modlić. Więc kiedy chodzi o modlitwę prośby, czy to w naszej intencji, czy w intencji jakichś innych ludzi, to bardzo ważna jest wytrwałość. O tym mówiliśmy, Eliasz modlił się wytrwale. Druga rzecz, kiedy wytrwała modlitwa nie przynosi spodziewanych efektów, to jest post. W Ewangelii Marka w dziewiątym rozdziale jest ten moment, kiedy Jezus schodzi z góry przemienienia, spotyka dyskutujących faryzeuszy i swoich uczniów, ponieważ Jego uczniowie nie mogli wyrzucić demona, Jezus wyrzuca tego demona i Marek 9, 27 pisze tak, a gdy wrócił do domu, uczniowie Jego pytali Go na osobności, dlaczego my nie mogliśmy Go wygnać? Chodzi o tego demona, a Jezus im rzekł, ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę i post.” I to jest właśnie ta mocna rzecz. Post z modlitwą. Często, kiedy nie możemy czegoś osiągnąć przez samą modlitwę, musimy dołączyć post. Oczywiście post powinien być stałym elementem życia chrześcijańskiego i to jest bardzo taka indywidualna sprawa. Tak? Dla niektórych może post zacząć się od tego, że ograniczy się do trzech posiłków dziennie, potem dwa posiłki dziennie, jeden, potem nie wiem, jakiś jeden dzień o chlebie i wodzie, yy, trzy dni, różnie. Dobrze jest praktykować regularny post, ponieważ on zwiększa naszą wiarę, łatwiej wtedy usłyszeć Boga. Też są względy zdrowotne oczywiście, ale tutaj bardziej chcę się skupić na tym, że modlitwa połączona z postem daje większy efekt. Zobacz, Jezus nie uczynił żadnego cudu przez 30 lat. Kiedy zaczął swoją służbę, przyjął Ducha Świętego, kiedy był ochrzczony w Jordanie, a był potem na próbie na pustyni, gdzie modlił się i pościł. Kiedy wchodził na pustynię, w Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale jest napisane, że był pełen ducha, a kiedy wychodził z pustyni, był w mocy ducha. Czyli ten duch na nim był, ale przez te 40 dni modlitwy i postu moc Boża stąpiła na Jezusa. O wiele potężniejsza. I dlatego mógł czynić cuda i znaki. Dlatego post, on uśmierza nasze ciało i post wyzwala duchową moc która sprawia, że możemy, jesteśmy w stanie w osiągnąć w modlitwie to, czego nie możemy przez samą tylko wytrwałą modlitwę. I oczywiście wiemy, że są modlitwy, na które Bóg odpowiada, są modlitwy, na które jest opóźniona odpowiedź, są modlitwy, na które Bóg odpowiada inaczej i są modlitwy, na które wydaje się, że nie ma odpowiedzi. Nigdy nie wiemy tego do końca, dlaczego tak jest, ale... Przykład Niki Wójczyca, jeżeli kojarzy Niki człowiek bez rąk, bez nóg, jak to samo sobie dowcipnie mówi, bez nóg bez, bez nóg, bez rąk, bez ograniczeń, powiedział, że kiedy urodził się, jego rodzice modlili się o cud. Cud się nie zdarzył, w tym znaczeniu, że urosły mu ręce i nogi, natomiast on stał się cudem, ponieważ zaczął funkcjonować w taki sposób, że założył rodzinę, ma dwójkę dzieci, prowadzi firmę, jeździ po całym świecie, jest bardzo znanym mówcą motywacyjnym. I to są wszystko rzeczy, które Bóg uczynił dla niego. Jest szczęśliwym człowiekiem i mówi, oczywiście, nie rozumie, dlaczego Bóg go nie uzdrowił, ciągle czeka na cud. Mówi nawet, że ma buty przygotowane w swojej szafie na wypadek, gdyby Bóg kiedyś uczynił cud, ale mówi tak, jeżeli Bóg nie uczynił cudu dla ciebie, to Bóg chce uczynić cud przez Ciebie. I On mówi, ja jestem cudem dla wielu ludzi, którzy są w podobnej sytuacji, aby zaufali Bogu i zrozumieli, że można być szczęśliwym w sytuacji, w której się jest. Teraz podam takie cztery powody, dla których nasze modlitwy mogą nie być wysłuchane. Psalm 66, wiersz 18 mówi, Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Czyli grzech. Grzechem może być brak wiary na przykład w to, że Bóg może zmienić sytuację. Różnego rodzaju grzechy mogą tamować to, że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane. Oczywiście to nie jest taka zależność, że na pewno masz grzech, bo Bóg ci nie wys... inaczej Bóg by Cię wysłuchał. Nie, jest wiele złożonych rzeczy, ale jedną z nich, którą warto się przyjrzeć, to jest grzech, a w grzechach szczególnie brak wiary w to, że Bóg może zmienić daną sytuację. Kolejna y, sprawa, dla której Bóg nie może wysłuchiwać naszej modlitwy, to jest y, złe relacje. W pierwszym Piotra trzecim rozdziale 7 wierszu jest napisane Podobnie wy mężowie postępujcie z nimi, czyli z kobietami, z żonami, z wyrozumiałością i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Kiedy mamy niewłaściwe relacje, kiedy szczególnie jest jakiś brak przebaczenia, gorycz, złe traktowanie innych ludzi, to może sprawić, że nasza modlitwa nie jest wysłuchana. I oczywiście musimy pamiętać, że fundamentem wszelkiej relacji z drugim człowiekiem jest relacja do siebie samego. Największe przykazanie mówi, kochaj Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Więc może to być też zła relacja do siebie. Nie szanujesz swojego ciała, nie dbasz o nie. Nie szanujesz swojego umysłu, nie rozwijasz swojego potencjału. To też są rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę. Trzeci aspekt, dla którego Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw, to jest z Jakuba, czwarty rozdział, trzeci wiersz. Prosicie, a nie utrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślanie to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Czyli proszenie o złe rzeczy, na przykład o śmierć kogoś, albo ze złych motywów, na przykład chciwości, to są powody, jeżeli twój motyw jest zły, to i modlitwa nie będzie wysłuchana. Tak? Czyli mamy już grzech, złe relacje, niewłaściwy motyw, i czwarta rzecz, którą, o której też warto wspomnieć, to jest coś, co jest zapisane w księdze Daniela w dziesiątym rozdziale, kiedy Daniel modlił się przez trzy tygodnie i pościł i przyszedł do niego anioł po trzech tygodniach i powiedział tak. Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa Twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu Twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni, że oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego i przyszedłem, aby objawić Ci, co ma przyjść na Twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych. Czyli tutaj anioł mówi coś, czego nie widzimy, że jest pewna walka w rzeczywistości duchowej, że nasza wytrwała modlitwa i posto nie tyle jest nakłanianie Boga, żeby On zechciał coś zrobić, Ponieważ to jest powiedziane, kiedy pierwszego dnia zawołałeś, Bóg już wysłał mnie z odpowiedzią, ale były siły duchowe zła, które przeciwstawiały się. I dlatego, że Daniel przez trzy tygodnie modlił się i pościł, ta walka została wygrana. I Bóg jest zawsze chętny, żeby odpowiadać. Tylko my potrzebujemy być wytrwali, wierzyć i ufać Mu. Więc te trzy aspekty modlitwy są ważne. Kiedy przychodzisz do Boga, to nie jest żadna magia i rytuał. Jeżeli Coś nawaliłeś w relacji z nim, przeproś go. Drugie, w modlitwie ważniejszy jest Bóg niż Ty, więc poświęcaj czas na dziękowanie, na uwielbianie go. I trzecia rzecz to jest prośba. W modlitwie prośby najważniejsza jest systematyczność. Większość ważnych rzeczy w naszym życiu możemy osiągnąć przez wytrwałą modlitwę, mieć jakieś dwie, trzy rzeczy, o które stale prosimy, i po pewnym czasie zobaczymy, jak Bóg odpowiedział na te nasze modlitwy. Więc te trzy aspekty modlitwy są ważne. Można powiedzieć, że jest wiele innych. Ten moment kiedy wspaniały, kiedy odczuwasz Bożą obecność i kiedy po prostu jesteś przed nimi, nic nie mówisz, po prostu zachwycony Jego obecnością. To są takie dary łaski i one przychodzą. Chwila, kiedy tego potrzebujemy, chwila, kiedy jesteśmy gotowi. Ale to, co w modlitwie, jak i w każdej relacji jest najważniejsze, to jest systematyczność. Kiedyś prowadziłem taką grupę młodzieży, właśnie... Przez taki kurs uczniostwa jedna z dziewczyn powiedziała, że ona modli się rzadko, może tak raz na dwa tygodnie, ale to są takie mocne modlitwy. Ja mówię, a co masz na myśli, mówiąc przez mocne modlitwy? On mówi, no wtedy jak się modlę, to tak wyraźnie słyszę w moim sercu, co Bóg do mnie mówi. Ja mówię, a co Bóg do ciebie mówi? Mówi mi, żeby modliła się codziennie. Śpieszna i tragiczna sytuacja. Ta dziewczyna nie podjęła nigdy tego Bożego wezwania i po pewnym czasie odeszła od Boga ponieważ nie dbała o tą relację. Ale może być też w drugą stronę. Są ludzie, tacy, którzy czasami prowadziłem różnych ludzi, szczególnie kiedy pracowałem z ludźmi uzależnionymi, którzy nawracali się, mieli bardzo ciężką przeszłość. Myślę tu o szczególnie jednym człowieku. I on, kiedy się nawrócił, modlił się. Mój codziennie rano, chwilę przeczytam coś z Biblii i, coś, i pomodlę się. I to zawsze było tak, chwile, niewiele, ale było to wytrwałe i systematycznie. Dzisiaj po latach ten człowiek ma wspaniałą rodzinę, którą odbudował, ma świetnie prosperujący biznes, jest zadowolony i szczęśliwy, ponieważ dbał o swoją relację z Bogiem. Więc pamiętaj: kropla drąży skałę nie przez siłę uderzenia, ale przez częstotliwość padania. Bóg zmienia nasze serca nie przez jedno mocno modlitwę i przeżycie, ale przez systematyczne, wytrwałą relację z Nim. Powódźmy się teraz. Boże, dziękuję Ci za to, że Ty wezwałeś nas do tego, żebyśmy byli podobni do ziemi do Jezusa. Ty widzisz, że jesteśmy słabymi, grzesznymi ludźmi, którzy czynią złe rzeczy. Przebacz nam to. I jednocześnie prosimy Cię o to, abyś dał dał Twoją miłość do innych ludzi do siebie samych. Abyś dał dał Twoją moc do przezwyciężania wszelkich przeciwności. I abyś dał dał Twoją mądrość, abyśmy rozumieli Twoją wolę i wypełniali ją w życiu. I dziękujemy Ci, że nas wysłuchałeś, dziękujemy Ci, że jesteś dobry i dziękujemy Ci, że Ty swoją mocą działającą w nas i przez nas jesteś w stanie uczynić nieskończenie więcej niż prosimy, rozumiemy czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Amen.